Przez to słowa, że odzieje apostolskie, 5 rozdział, od 12 do 32 wiersza. Jestem apostol 35, wers 12 bis, wers 32. A przez ręce apostołów działo się wśród źródło wiele znaków i cudów i zgromadzili się przez jednomyślnie w przycią przyciągu Salomonowym. Spostronnych jednak nikt nie ośmielił się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się w wielu przynoszących chorych i dręczonych Przez duchy nieczysty i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, Stronnictwo Sadyceuszów, napełnieni zazdrością. Pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego, ale Anioł Pański otworzył w nocy drzwi więzienia,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 Tem nadszedł ktoś i doniósł im mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamionowano. A gdy ich przyprowadzili, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytali, zapytał ich arcykapłan, mówiąc, Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie nauczali,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 haten heute morgen schon gehört wie in den Versen 12 bis 16 vor allem in den mittleren Teil wir wieder etwas lernen über die Versammlung in Jerusalem. 12 16, bo gdy czytamy w 12. wierszu, że przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów, to przypominamy sobie modlitwę zgromadzenia w IV rozdziale, gdzie y, tam był podnoszony ten głos do Pana, by Pan darował tą wolność alle auch war gebeten worden daß er durch zeichen und wunder sein wort bestätigen solle vollosz do błogosławia ale i również wy pan darował przez znaki i cuda by pan umocnił to słowo daß das wort mit freim 4 vers 31 W czwartej 31 wiersz czytamy, że pan właśnie to, że w tej wolności z tą swobodą to słowo mogło być głoszone. in 33 hatten gelesen, in Kraft W 33 wierszu czytaliśmy, że apostołowie z wielką e, mocą składali to świadectwo. Ale erst hier Kapitel 5 Vers 12 lesen wir dann wieder von diesen Zeichen und Wundern. I teraz piątym rozdział 12 wierszy znowu czytamy o tych znakach i cudach. I to, że znowu to mogli czynić, to była odpowiedź na ich modlitwę. Ale to też pokazuje, jak czasowo blisko siebie te rzeczy się dzieją. I to też pokazuje, jak czasowo blisko siebie te rzeczy się dzieją dass damals eine ganz ganz besondere Situation war. Ich mich so, dass wtedy była to bardzo bardzo szczególna sytuacja. Gastet aus dem Ende von właśnie możemy taki wniosek wyciągnąć z końcówki 12 wersa. Oni wszyscy, ci bracia i siostry, byli jednomyślni i byli zgromadzeni w tym przysięgu Salomonowym. Aber war ein Platz. Ale to było przecież publiczne miejsce. Da waren nur die tam, byli, tam byli nie tylko wierzący. Tam przebywali również ci y, Żydzi, którzy jeszcze nie uwierzyli w Pana Jezusa. I tak myślę, że to było і я думаю, що це було Herrn Jesus було в Ja, myślę, że to było до jak było але przypadku Pana Jezusa. Ja Jezus sprach zu der Volksmenge. Pan przemawiał do mm, rzeszy ludu tyczyły się bardziej tych, tego ludu, a niektóre dobitnie jego, tylko Jego uszlił. I jeszcze bywało tak, że często Pan Jezus brał uczniów na schronę i wyjaśniał im dokładnie to, co mówił do tłumu. Und so glaube ich auch, dass die Verkündigung der Apostel dort in der Säulen Halle Salemus immer diese zwei die jest to służba, której w dzisiejszych czasach w, tym, w takim zakresie nie znamy nie, nie ma tego już i to wydaje mi się, że dzień w dzień w Jerozolimie była głoszona Ewangelia bo dzień w dzień to głoszenie było publicznie czynione u nas to jest raczej rzecz wyjątkowa że na przykład raz do roku coś takiego praktykujemy mamy inne okoliczności wir uns heute ale musimy sobie zadać dzisiaj pytanie so nur alle paar Jahre czy naprawdę takie publiczne głoszenie, Ewangelii. Czy powinniśmy to czynić raz na kilka lat? Bo czytając dzieje apostolskie, to znajdujemy coś innego. Oczywiście, my nie jesteśmy apostołami. Ale widzimy, że gdy później wierzący zostali wyrzuceni z Jerozolimy, wygnani, Da blieben die Apostel ja zuerst noch in Jerusalem. Der Apostel und da am Anfang ещё zostali wierodozenie. Und ich straucheln gingen umher To głoszenie publiczne miało jednak znacznie większą wartość wśród ówczesnych chrześcijan niż to ma znaczenie dziś u nas. Noch kurzen gedanken zu vers 16. Jeszcze krótka myśl do 16 wiersza. Noch waren die w Jerozolimie. Oni byli jeszcze w Jerozolimie. Oni On nie byli ostatnimi, którzy opuścili miasto. dafür, a jednak Bóg już zadbał o to, dieses Evangelium über die Grenzen Jerusalems hinausging. Że ta Ewangelia wychodziła poza granice Jerozolimy. Natychmiast einmal schon dadurch, dass zu den zu drei Festen im Laufe eines Jahres jeder Israel männliche Israelit in Jerusalem erscheinen mußte. Oczywiście też i przez to, że trzy razy do roku każdy mężczyzna mu musiał pojawić się w Jerozolimie. I również apostołowie też o tym wiedzieli. Oni doskonale musieli wiedzieć, że w, tym i w tych i w tych dniach Będzie wielu, wielu z przeróżnych stron. Ale widzimy, że to uzdrawianie chorych że to w tych miejscowościach okolicznych stało się znane i jawne. I również oni przynosili swoich chorych. to była również możliwość, że to Evangelium і ця die heilung могла kranken чи бути auch hinauskam in die umliegenden orten inita evangelia mogła wychodzić e, czy być do tych okolicznych miejscowości möchte noch anschließend an den letzten Vers von heute morgen von Christian zwei Punkte ergänzen zu einemal wagte keiner sich ihnen anzuschließen in vers 13 ich habe mich zu ueberueinich czy dołączyć się do tej rano, do 13 wiersza nikt nie ośmielał się do umgang mit bösen innerhalb der versammlung To właściwe obejście czy obchodzenie czy traktowanie zła wewnątrz zgromadzenia prowadzi do prawdziwego świadectwa na zewnątrz. Widzimy, że znowu, mimo tego, że nie mieli listów, oni według tego działali. Petrus schreibt später in 1. Petrus 1: Sei heilig, denn ich bin heilig und wandelt die Zeit eurer Fremdlichkeit, ich glaube in Furcht. B. Petrus apostolischer in seinem Briefe, bo świętymi bądźcie jak ja jestem święty i chodźcie swoją drogą w tej bojaźni. Auf der anderen Seite finden wir dann in Vers 13, das ist der zweite Punkt, dass das Volk sie rühnte i drugi punkt 13 wiersza ale lud miał ich wielkim poważaniem On ich glaube auch da haben sie wieder ohne ihr wissen einen vers umgesetzt aus dem philippbrief ich möchte also tutaj też oni e, urzeczywistniali nie wiedząc o tym jeden wiersz z listu do filipian In Kapitel 4 Vers 5 schreibt er milde kund werden richtig Verhalten Oni właściwie zachowywali się wobec ludzi, i ten wiersz z Filipian 4:5 brzmi: łagodność czy skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. I to właśnie też przemawia w naszych czasach do naszych serc. Jeśli my te mury uczynimy niższymi niż Słowo Boże, to jest niegodziej to nie jest zgodnie z myślą Bożą. Und hilft auch nicht dem der I nie pomoże e, świadectwu zgromadzenia. Und im mit Nachbarn, und sich I jeśli wobec naszych współtowarzyszy Dnia Codziennego, kolegów z pracy, e, kolegów ze szkoły i tak dalej, będziemy się właściwie zachowywali, to nie jest zgodnie z myślą Nie będziemy się właściwie zachowywali, to to też nie pomaga Ewangelii. I może jeszcze jedna e, taka poczepiająca myśl. I, I przypominaliśmy sobie, że to były te pierwsze czasy, że wielu przychodziło do wiary. Ale wollen sobie, Wie viel vielleicht heute schon zum Glauben gekommen sind? Alle wspomnimy, na to ilu już dzisiaj uwierzyło. Damals in einer Stadt Scharen, wtedy w jednym e, mieście były to tłumy. Aber ich denke, gewiß heute jeden Tag weltweit auch Scharen. Alle jestem pewny, że i dzisiaj, na całym I w niebie jest radość z jednego grzesznika, który pokutuje, i to jest prawdziwe. Widzimy więc obraz bieżących tamtego czasu. Widzieliśmy również, że w tym zgromadzeniu w Jerozolimie byli też młodsi czy młodzież. Wir haben auch gesehen, dass damals in der Versammlung und 6 i 10. als es dann darum ging, einen Dienst zu erfüllen in Vers 6 oder Vers 10, żeby ciało Ananiasza i później Safiry. Da musste keiner den jüngeren sagen, dass sie den Leib hinaustragen sollten von Ananias und Safira. Chimoch znalazł swoje miejsce zgromadzeni. Die jüngeren also kannten ihre ihren Platz in der Versammlung, do służby do wszelkiej posługi jaka jest konieczna z gromadzeniem. Art von Dienst, das den es in der Versammlung geben muss. Widzimy też tą uległość właśnie tych młodszych i to jest przykład na dobry duchowy rozwój i właściwą atmosferę w miejscowym zgromadzeniu. Es in auch der ja die Unterwürfigkeit oder Untertänigkeit der jüngeren, das auch ein solches ein Entwicklung und den, äh, I 13, 14 ursprünglich erwähnanti pokazuje też ten respekt jakby przed tymi wierzącymi w Jerozolimie. Vers 13 und 14 zeigt welchen Respekt und welche Achtung diese Menschen in diese Gläubigen hatten im Blick auf jene oder von den Menschen dort in Jerusalem. Ich schwärdesto wo To nie było coś, co było lekceważone, ale zauważmy, że oni byli w poważaniu, w wielkim poważaniu u nas jest napisane. To życie z Chrystusem i we wierze i w świętości, jak słyszeliśmy przed momentem, powodowało to, że to świadectwo było jasne, czytelne. Und dieses Leben mit um, Christus um, hat bewirkt, dass ihr Zeugnis einfach lesbar war. Manoje na stare dziwi, że wspomstromnik jeden milczenie ośmiona przyłóżnik. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że wręcz powinni się przyłączyć do zgromadzenia. Man vielleicht wundern uns darüber, das ist heißt, dass von den muszę jest to genau andersrum sein dass sie doch dann wenn sie so gönnten dass sie da auch wirklich mit dabei sein wollten i właśnie 14 wieźną to potwierdza u nas tak może dokładnie tego nie widać a my jakbyś to przetłumaczył bo tam jest um z niemiecki czyli jakby tym bardziej ze względu na świadectwo przyłączało się wiernych stawało się pana pastorstwo Und genau und deshalb uh, war es so, dass um so mehr uh, glaubende eben dem Herrn hinzugetan wurden. Die sagen, was nur so przybywało więc z następstwa tego świadectwa, jakie oni składali, coraz więcej takich wierzących w Pan. Und aufgrund uh, dieses Zeugnisses war es eben so, dass viel mehr uh, oder mehr und mehr gläubigen zugetan Winniśmy w składzie, o czym też wcześniej Burkhard wspomniał. Nas cycles, czasie pan nam daje też możliwość rozdawania kalendarzy czy też traktatów. Ja Jezus, jetzt in der Zeit haben wir die Möglichkeit ähm traktate ludzi prowadzić do Pana. Und wir wollen das doch auf dem Herzen haben dass wir dadurch auch menschen zum herrn führen że to oniego że do niego ludzie mają przyjść. es geht um ihn die menschen sollen zu ihm kommen może do zborу, z nicht sofort direkt zu der versammlung oder zu dem zeugnis wo wir herkommen My nie, nie pociągamy do ludzi, ale do Pana, żeby ludzie znaleźli faktycznie prawdziwie Jego. Ja nicht zum Menschen, zum Herrn, dass sie auch A jeśli Pan daruje taką sposobność, że rzeczywiście przyjdzie do zgromadzenia, to jest to ja. tylko po jego chwale. Chodzi, jeśli się nawróci, to i tak rzeczywiście prawdziwie do tego, do tego zgromadzenia Nein, Obwohl es natürlich so ist, dass wenn er sich bekehrt, dass er sofort auch zur Versammlung schon gehört. o tym jak było w pełne mocy to świadectwo składane przez apostołów mit welch großer macht dieses zeugnis von den aposteln abgelegt wurde i jaka siła była rozpoznawalna w działaniu wierzących tamtego czasu <słyska> to wciąż na nowo pojawiają się wśród nas takie pytania, dann dlaczego? Dann, ja? dann kommen stets neue bei uns solche Fragen warum. Z jakiego powodu właściwie tak jest, że my nie działamy z taką mocą. Warum so ist das, wenn wir wirken, dass wir nicht mit solch einer Kraft wirken? I mniej lub bardziej jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Oder sind wir in der Lage, eine zu geben. Bardzo często zdajemy sobie z tego sprawę po prostu, że jesteśmy słabsi. <gülüyor> sind wir uns bewusst, dass wir sind. Ale chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę jeszcze raz na to, od czego wyszliśmy w rozważaniu tego fragmentu Słowa Bożego jeszcze wczoraj möchte aber noch mal darauf hinweisen auf den Abschnitt oder den Gedanken von dem wir gestern ausgegangen sind ducha świętego. Na des heiligen geistes to ogromna różnica. Das ist eine, eine, ein riesiger Unterschied. Oznacza to w praktyce aż po dziś dzień. Das bedeutet in der praxis bis auf den heutigen tag, że im mniej duch święty może działać, umso weniger der ähm, heilige geist wirken kann, tym większe luki w pośród ludu bożego powstają desto mehr entstehen lücken inmitten des volkes gottes na na najnuzniejszym poziomie na najmniejszej płaszczyźnie w dwóch różnych ähm ebenen und uh, pozycjon ja. i oczywisto jest rzeczą że gdy powstaje luka to zastanawiamy się jak ją wypełnić Und es ist natürlich so, dass wenn irgendwo eine Lücke entsteht, dass wir darüber nachdenken, wie können wir sie füllen. Gerdsapoterja Luka, która zaczęła hamować 5. To to były pierwsze dwa podzielone serca. Kaz waren die ersten beiden geteilten Herzen. I to z tego powodu Duch Boży z taką ostrością zareagował na to. Man uh, se der Geist Gottes mit solch einer Schärfe darauf reagiert. Miejsce, które w 100% należało do niego i tylko do niego. Ein Platz, der in 100% nur ihm gehörte und nur ihm. Zostało podzielone i przydzielone, część Panu, a część Staremu Ja. Zazdrosny Bóg musiał zadziałać. I teraz, gdy to bierzemy pod uwagę, to może lepiej sobie zdajemy z tego sprawę, że nie jesteśmy w stanie tych luk żadną ludzką siłą wypełnić. Nie pomogą również żadne strategie w jaki sposób obchodzić się teraz z Ewangelią. Nie helfen auch strategie, wie wir więc to ewangelium pokrzydzić können oder sollen. i to co powiedzieliśmy i musimy zrobić. Das einzige, was wir tun können, aber auch tun müssen, ist, dass osobna wierzących musi na nowo się nad tym, kim jest. Muss, muss jeder einzelne Gläubige sich neue selbst fragen, wer bin ich? Und zwar im Blick auf den Besitz des Heiligen Geistes. Und wenn dann nämlich der Heilige Geist in meinem Leben auf, an die richtige Position gerückt wird oder zurückkehrt, dann müssen wir auch gar nicht mehr viel darüber nachdenken, was wir noch zu tun haben. Denn dann nämlich wirkt der Geist erneut. Чи не то було великою siłą Брати, які opuszczali kościoły і приходили на це місце bliskie там, де pamięć є swoich. Magdashemich Чи die було їх Brüder, до ihre для Пана? Uh, uh, man sie überreden dazu, dass sie für den Herrn wirkte. Czy nie było tak, że zostawiali swoje całe majątki, so, dass sie ihren, ihren Besitz oder ihre Reichstümer aufgaben? Że na nowo to wszystko, czym byli co posiadali, stawiali do dyspozycji pani? Właśnie so, dass sie aufs neue alles, was sie besaßen, dass sie das dem Herrn zur Verfügung stellten? Mysz, що to są які które każą chce, ми sobie wzięli na nowo до serca. In denke, dass es das Gedanken sind, die daher möchte, dass wir sie uns auch neu zu Herzen nehmen. Do tego chciałbym przeczytać kilka miejsc, które wydają mi się, wydaje mi się, 6. rozdziału 1. Korinthów.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 I że nie należycie też do siebie samych drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy te Boga w ciele waszym. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Drugie miejsce z Rzymian z 12 rozdziału. Eine zweite Stelle aus Römer 12. Wiersz pierwszy. Wiersz 1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą i świętą, miłą Boga. Bo taka winna być duchowa służba wasza. Ich ermahne euch nun Brüder durch die Erbarmung Gottes, Eurer Leiba darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefölliges Schlachtopfer, das euer vernünftiger Dienst ist. I Jeszcze ostatnie miejsce z drugiego rozdziału listu do kolosa. Und aus äh, Kolossa 2, eine letzte stelle. Wiersz 6, 7 najpierw. 6 7. Gdzie szczególnie podkreślona jest wdzięczność wobec Pana, Na koniec wiersza 7. Як ви de von Vers 7 так в Dankbarkeit ходьте. Herrn gegenüber unterstreichen wird. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Korzenieni w Niem Wenn er nun in Christus Jesus den Herrn empfangen hat, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, Also in äh, in polnischen kann man dieses Dank sagen, versteh äh, so verstehen, dass es nicht nur ein Danken mit den Lippen ist, sondern dass es wirklich ein Danken in der Tat ist. I z 10 wiersza tego rozdziału na samym początku. Powtórz noch aus dem gleichen Kapitel aus Vers 10. I macie, w nim. Um, macie? Ihr seid vollendet in ihm. On nasi jest macie pełnie w nim. Mm -hmm. On jest on jest mm -hmm. waszym wszystkim. Ponieważ on jest osadzony, ihr habt die Fülle in ihm. To znaczy tyle, że Chrystus jest wszystkim. That... Nie mamy żadnych innych potrzeb, jak tylko mieć jego. Das bedeutet also, dass wir äh, alles schon mit oder durch ihn haben und keine Bedürfnisse mehr besitzen. und waszą nur Christus zu besitzen unser einziges Bedürfnis ist. Also zuerst sehen wir, dass dort viele Kranke waren und auch in den umliegenden Städten Kranke waren, die nach Jerusalem gebracht. Im nächsten Versuch wiedziliśmy, że było wielu chory, którzy byli przynoszeni i również w okolicy było Jako Izraelici wiedzieli, że co do zasady choroba była następstwem grzechu. Na przykład Jana 9, gdy stawiają to pytanie, kto zawinił, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. To była taka czasowa karność, która była nałożona na Izrael. Але mit der zielsetzung sie їх до zu Це є zelem tego byłoby 1 seitteil der ich bin heilig pierwszy piotr słyszeliśmy bądźcie święci i, bo i ja jestem święty To jest wypowiedź, która ma swój oddźwięk na ten niebiański lud Boży. I to jest ta wypowiedź, która jest niejako cytatem tego ziemskiego ludu Bożego. to było tak, że właśnie ci mordercy Pana Jezusa byli wolni. Bo Gott in seiner Gnade jak Bóg właśnie w swojej łasce apeluje przez apostołów. Bo, on jest Bogiem według II Mojżeszowej 15, który uzdrawia. I on też do nich powiedział, że oni z tą, tą służbą Ewangelii powinni zacząć od Jerozolimy. So I tu możemy rozmyślać o tym, jak potężna jest ta łaska Boża. Von der von der Zucht tu była ta, to czasowe wyzwolenie z tej, z tej choroby czy z tej karności Bożej. Ale naturalnie Pan chciał wyratować y, y, dla wieczności. W, w połączeniu to. jeszcze z Pawłem, z dziejów czytajmy z dziejów apostolskich 19 rozdział. Apostol 8, wysy 12. 11 i 12 wiersz dzieje 19 11 On też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. So Kante, suche, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, za do chorych i ustępowały od nich choroby a złe duchy wychodziły. Ten Bóg objawia się jako ten Bóg, Zbawiciel, który również troszczy się o te nasze ciała. I tu też widzimy to takie, taka wskazówka na spełnienie tego, co będzie w tysiącletnim Królestwie. Psalm 103, trzeci wiersz On, który leczy wszelkie choroby Twoje so sein, Tak właśnie to będzie w, sto, w tysiącletnim królestwie zu der Kraft, von der haben. I teraz jeszcze co do tej mocy, o której słyszeliśmy Das essiere schön auch uns immer wieder daran zu erinnern, dass diese Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Des ta, poważnej, Und diese Möglichkeit, des Gebetes Gott haben wir heute możliwość tej prawdziwej, poważnej modlitwy, takie, takie coś możemy i dzisiaj czynić. I również w jednej z pieśni śpiewamy y, tak, taką prośbę, wypełnij swoim duchem duszę, sw sług swoich. Ми вже schon Versinniges gehört, dass in diesen ersten Tagen eine Menge von Menschen zum Glauben kamen. Es gibt, wir suszaliśmy, że 5000, 21, i W 21. rozdziale mamy jeszcze jedno piękne miejsce. Jest 20, 21. Ludzie, wie wiele tysięcy widzisz bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. Auf, a jednak na kilku miejscach możemy zauważyć że te rzesze, czy te tłumy na kilku miejscach są son na mężczyzn i na kobiety. Przecież by wystarczyło powiedzieć tłumy, rzesze ludzi. I teraz chciałbym jedno słowo pokrzepienia dla naszych sióstr powiedzieć. Dari Geisa, męna und frau. Duch Święty mówi mężczyźni i kobiety. Tu w naszym miejscu również w dziejach 17 zunächst 4 4 wiersz gruze menn von den anbedenen dienen und dann und von den vornehmen frauen nicht wenige koniec, spośród pobożnych greków i nie znamienitych niewiast und von in vers 12 noch einmal von die nun und von den griechischen vornehmen frauen und 12 wiersz, część, i, i 34 tegoż rozdziału 64 wiersz tego rozdziału werden auch wieder einige männer genannt die sich anschlossen und glaubten Aber dann wird selbst eine Frau nicht vergessen. Ale tu nie jest zapomniana również ta jedna kobieta. Und eine Frau mit Namen Damaris. Die ist ona wymieniona z imienia Damaris. Es wird ja hier und da der Gedanke geäußert, dass wenn wir über die Stellung der Frau sprechen, sie irgendwie diskriminieren takie głosy, że jeśli rozmawiamy o stanowisku kobiety, to jest czy kobiety są dyskryminowane. Ale nie jest to myśl Pisma, ani to nie jest nasza myśl. To szczególnie wymienianie kobiet pokazuje, że Bóg ceni kobiety. W Chrystusie Galacja 3:28 nie ma różnic. Wenn es um die z von 1 geht, Nie ma różnic. Wenn es um das allgemeine Priestertum der Gläubigen geht, gibt es keine Unterschiede. chodzi o to ogólne kapłaństwo wierzących, nie ma różnic. I не є nicht weniger перед паном чи для пана, ніж Kobieta nie jest mniej wartościowa przed Panem czy dla Pana niż mężczyzna. Aber je ist eine Ale kobiecie jest dane to miejsce w poddaniu. I to nie ma nic do czynienia z, z, z, z, z, z, z Czy to nie ma w ogóle, nie chodzi o to, że to jest mniejsza wartość tej kobiety? Bo to właśnie byłoby... Pan by to tak, czy, czy byłoby to tak przedstawione jako mniejsza wartość jej? Bo Pan sam też cały czas zajmował to miejsce najniższe. Myślę, że możemy zacząć z tego urywek. To jest ta rada od tego momentu, i jak I teraz, przechodząc dalej do 17 wiersza, czytamy o arcykapłanie i o e, Wielu oto w jego otoczeniu są sądy ce sądu ceuszu nieprzyjaciel występuje i oni napełnieni zazdrością występują przeciwko panu i secte der salutae bildet die mehrheit im judenszenedrium Ta sekta Sadduceuszów, ona tworzyła większość w tym synedrium żydowskim i, I również tu jest ten przedstawiciel, jako arcykapłan. Saduceusze to to nam pismo jasno przedstawia zaprzeczali Zmartwychwstaniu i zaprzeczali istnieniu aniołów. I to wyrażenie sekta po raz pierwszy właśnie mamy zapisane w dziejach apostolskich. Ten August przed obiadem nam powiedział, pewne zasady dotyczące czy tyczące się zgromadzenia. Pozwólcie, że teraz powiem kilka zasad się sekty. Ja mamy również ten Ausdruck Sekte jetzt anschließend Tutaj mamy to, po raz pierwszy to wyrażenie sekta. hier, ich eigentlich na przykład właśnie Saduceusze, Faryzeusze, Herodianie. Co to jest sekta? To jest taka swego rodzaju partia, która się tworzy, która ma pewne pewną zawartość, pewne zasady I mieli, które, które będą, muszą być potwierdzone czy przestrzegane przez tych, przez tych, którzy wstępują do niej i którzy co do swojej zasady ci, będący w tej sekcie odłączają się od tych którzy do niej nie należą і в Christen gesprochen, die sich bekehrt hatten, aber in einer negativen abfälligen Art und Weise. I w podobny właśnie negatywny sposób y, mówiono też o chrześcijanach jako właśnie o sekcie. Was ist z możemy to przeczytać na przykład y, liście do Galacja mm. gdzie mm. są wymienione y, owoce ciała 5. piąty rozdział Drugi jest auf gezählt und da wieder vorher noch von der Frucht des Leibes gesprochen. In Vers 20 gestetwierz jest mowa o o ok, gdzieżeże, zangiż jest mowa o uczynkach ciała. Und Sekten in Vers 20. Ostatnie słowa u nas jest odszczepieństwo, to jest też tłumaczone jako sekciarstwo. czy też Und der Apostel sagt im ersten Grundbrief, es müssen auch Parteien unter euch sein, offenbar werden. Najpierw były to takie podziały, które y, dzieliły czy rozdzielały wierzących. I to rozwinęło się potem w takie właśnie odszczepieństwo, w takie serciastwo, do tego stopnia, że nie można było się wspólnie już zgromadzać z takimi. Sektenmitglieder, die sich nicht in ihrem ihrem Schoß befinden. Eee orząd tego wielkiego kościoła sektami jest sektą nazywana jest wszystko to, co nie należy do tego wielkiego kościoła, co nie wchodzi w ramy tego kościoła. Und aby nazywać sektą tylko te złe, błędne nauki. Ale jeśli światło Słowa Bożego na to pytanie rzucimy, to musimy to dobitnie powiedzieć, że wszystkie chrześcijańskie grupy, które egzystują czy istnieją, obok tej prawdy o jednym ciele są sektami jedy menschliche und fleischliche gruppe von gläubigen ist in ihrer existenz schon eine leugnung von der wahrheit über den einen leib każda ludzka grupa y, która istnieje obok tego jednego ciała która jedy gruppe Każda grupa, którą człowiek e, cieleśnie założył albo ugruntował, jest w swojej egzystencji, w swoim istnieniu zaprzeczeniem tego jednego ciała. Tak, w samym swoim istnieniu, sama w sobie. Якщо я кажу людське і fleischlich, то ich на 1 den 3. Jesaja mówi, e, ludzkie i cielesne, to powołujesz na pierwszy rozdział 3. Jean Paul te powstające ludzkie podziały określa jako właśnie ludzkie, wie viel mehr i cielesne, wie viel mehr sind die daraus resultierenden o ileż właśnie bardziej te wywodzące się z nich ludzkie partie. I co do tego pytania to polecam wykład brata Darbiego, bardzo mała broszurka, co pod tytułem co to jest sekta? To nie jest z tym, że my, że wszyscy, którzy z domu, To, niech, to nie prowadzi, nie chodzi o to, abyśmy wierzących, którzy zgromadzają się w małych kręgach domowych, abyśmy nimi pogardzali, albo ich w ogóle nie poważali. Ale musimy potrafić rozróżniać między miłością do wszystkich świętych, a tymi, którzy na podłożu tego um, chrześcijańskiego kościoła zaprzeczają tej prawdzie. Nie, a Nie? zajęcie miejsca na podłożu, które zaprzecza prawdę jednego ciała. A zajęcie miejsca, które właśnie zaprzecza temu y, podłożu tej jednej ciała je, jednego ciała. jest 16. Czytamy o von vielen Kranken und von unreinen Geistern geplagten. Tych, Wir lesen schon äh, von den Lebzeiten des Herrn Jesus, dass es dort äh, besessene gab, die auch von diesen geistern gereinigt wurden tręczeni przestępnie czyste. Wielizm nie auch äh wäre die apostel lebten, dass es solche gab, die von unreinen geistern geplagt wurden. Te szpitalnie sakieczne mają jakiś związek z mocą, w której przyszedł pan Jezus, Duch Święty, który działa, віде, віде, віде? sichtbar auf der erde war und auch die apostel in seiner kraft und macht so handelten dadurch hörte der wahrheit sich offenbarte durchstemocy und dass sich dann gerade wegen dieser kraft und macht diese geister sich so offenbarten Związek z dręczeniem przez duchy nieczyste czy bracia mają jakieś myśli, które mogliby wyrazić na ten temat. Es gibt viele Gläubige, die denken, dass psychische Erkrankungen etwas zu tun haben mit diesem geplagt sein von irgendeinem Geister und vielleicht doch die wurde etwas zu diesem Thema sein können. do pierwszego pytania Tam, gdzie pan Jezus jest też skutecznie działający to auch immer der Teufel zu wirken stara się tam działać Tam, der heilige geist wirken möchte duch święty pragnie działać wszędzie auch immer die möglichkeit des unser fleisch Ist. Również istnieje możliwość, że i nasze ciało stanie się skuteczne. Uns, Życzymy sobie, aby było inaczej. Sogar in das eine Ale widzimy w tym fragmencie, że niestety jest to faktem. Teraz przechodzimy do drugiego pytania. Czy są psychiczne geplagt von diesen umreinen geistern. Osoby psychicznie chore, zawsze są dręczone przez um, nieczyste duchy. Якщо menschen sind die verunreinigten від beplagt sind da müssen wir diese menschen in zwei gruppen unterteilen hier schließen tut ein viele millionen aus hobler sind tränzone mit czystymi duchami müssen wir das aus der schrift sehen können kann kein gläubiger in diesem sinne besessen sein von unreinen geistern Na tyle, ile możemy to zauważyć z Pisma Świętego, to żaden wierzący człowiek nie może być opętany przez jakiegoś nieczystego ducha. Jeżeli opętani bywali uzdrowieni, uleczeni, to zawsze były to osoby niewierzące. A jednak widzimy ataki szatana ze swoimi mocami, Wir haben das gesehen bei Ananias und Safira. Gedichte серце dem Але це було von через und Safira. Der Teufel erfüllte das Herz von Ananias. Der e, e, Gabo Der не має keine над über Gläubige, wenn er es nicht will. Diabe ähm nie ma mocy nad wierzącym takiej, żeby jak tylko by chciał może nim miotać. Der Teufel kann nur macht bekommen, wenn wir das weiß von einem ein Beispiel erzählen von einer gläubigen einer Chaban, ob wir mit einem przykład jednej wierzącej osoby, die hat kids mit okulten Dingen zusammengekommen sie, sie konnte nicht Herr Jesus aussprechen. I ona nie była w stanie zapowiedzieć Panie Jezu. Ona też nie potrafiła się modlić. A jednak wyznawała, że była dzieckiem Bożym. Ona Kampf ist sie frei geworden und unter Gebet. Unter Kampf. walce i przez modlitwę została uwolniona вона damit in в gekommen з ona речами e, e, weszła w kontakty z tak z tymi rzeczami ale z tym jako dziecko jeśli tytuce badanie z tych problemów więc kądziemy noch mal auf Dann geht's dann jetzt der Praxis. Darf gibt es viele Ursachen? Ну, uh, ja, kommt es ist nie viele różnych pod powodów przy czym? Ich möchte nur daran erinnern an Panikattacken. Ja, du kommen auch zurück zu помнить an Attacken Paniki. Ich möchte an Ängste erinnern. Ja, zu przypomnieć um, się an und das hängt oft damit in Verbindung, dass man kein Vertrauen oder mangelndes Vertrauen zu Gott hat. I często jest to powiązane z tym, że ma się taką niewystarczającą ufność do Pana, auch sein, ale może też tak być to, to spowodowane chorobą, ponieważ w ciele istnieją pewne zakłócenia, die diese depressiven bewirken. Które wywołują czy powodują takie myśli e, depresyjne. Musimy więc uważać, że e, przy tych ludziach z e, depres depresjami, aby wyciągać takie wnioski, że są dręczone e, jakimiś nieczystymi e, demonami. To możemy nie zrobić. To możemy być. Nie wolno nam tego czynić, aczkolwiek może tak być. Ale co możemy uczynić dla nich Możemy być dla nich pomocą. I mieć zu dla ich problemów. z nimi się pomodlić lassen, Gott zu vertrauen. I im pomóc wszystkim nauczyć aby Bogu ufać. Dalej ja, chłopaki, masz luz. Weźmy teraz przerwę na rozważania, mam mieć i